To są informacje Polskiego Radia 24. Weto prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów utrzymane. Koalicji rządowej zabrakło głosów do jego odrzucenia w Sejmie. Dostawy paliw do Polski są zagwarantowane. Nasz kraj ma też ich zapasy, tak zapewnia minister energii. Arcydzieła polskiego malarstwa na najnowszej wystawie w Muzeum Narodowym w Warszawie pochodzą z prywatnej kolekcji. Minęła godzina 11. Dorota Wojtalczyk. Zapraszam. Kolejny raz Sejm nie uchwalił ustawy o rynku kryptoaktywów, bo nie zdołał odrzucić prezydenckiego weta w tej sprawie. Kluby koalicji rządowej nie dysponowały wymaganą większością trzech piątych głosów. Za odrzuceniem weta głosowało 243 posłów. To 20 głosów za mało. Przeciwko było 191. Trzech wstrzymało się od głosu. U źródeł sukcesu finansowego zonda krypto stoją rosyjskie pieniądze powiązane z mafią Rosji oraz ze służbami rosyjskimi. Tak mówił przed głosowaniem premier Donald Tusk. Zonda Krypto firma, która powstała w okolicznościach zasługujących na naprawdę bardzo mocny film kryminalny. Zonda Krypto, której założyciel zaginął w tajemniczych okolicznościach. Według wszystkich bardzo uzasadnionych przypuszczeń nie żyje. Dopóki nie odnaleziono ciała, nie można tego wprost sformułować. Zaginął w roku 2021. W 2022, 2022 rozpoczęła się wielka kariera firmy Zonda Krypto z nowym szefem. Wiecie za czyje pieniądze? Za pieniądze rosyjskiej mafii. Rząd nie odpuści sprawy uregulowania rynku kryptoaktywów, tak zapowiada wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Czas skończyć z wolną amerykanką na rynku kryptoaktywów. Prezydent wierzy dzisiaj odpowiedzialność za każdą oszukaną osobę, która na kryptowalutach traci pieniądze, bo nie mamy regulacji, nie mamy nadzoru, a rząd pójdzie do przodu, złoży kolejną ustawę i na pewno sprawa nie zostanie zamknięta. Ileby prezydent nie protestował, żeby rynek kryptoaktywów kulał bez nadzoru, to rząd będzie tyle pracy wkładał bądź jeszcze więcej, żeby ten rynek był regulowany. Zawetowana ustawa o kryptoaktywach wprowadzała środki nadzorcze, które mają na celu przeciwdziałanie naruszeniom. Umożliwiała Krajowemu Nadzorowi Finansowemu wstrzymanie oferty publicznej kryptoaktywów. Program ceny paliw niżej przynosi efekty. Tak zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Dzięki programowi CPN, VAT i akcyza na paliwa są niższe. Wywiązujemy się z zadania, które sobie postawiliśmy, ale przede wszystkim, które nakłada na nas, nakładają na nas obywatele. Mamy zagwarantowane dostawy paliwa do Polski, mamy odpowiednio zagwarantowane poziomy rezerw i mamy najniższe ceny diesla oraz benzyny w Europie. Litr benzyny 95 kosztuje dzisiaj nie więcej niż 6 zł 4 grosze, benzyny 98, 6,59, a oleju napędowego 7 ,18 zł 18 groszy. Ceny maksymalne paliw podaje codziennie szef resortu energii. Słowacja ma pierwszą baterię izraelskiego systemu obrony powietrznej Barak MX. Sprzęt dotarł z kilkumiesięcznym opóźnieniem. Według słowackiego ministra obrony miało to związek z wojną na Bliskim Wschodzie. Szef słowackiego MON Robert Kaliniak poinformował, że pierwsza bateria chroni słowackie elektrownie jądrowe. System Barak MX ma radzić sobie z różnymi zagrożeniami, od samolotów i dronów po rakiety. Według izraelskiego producenta potrafi niszczyć cele w odległości do 150 km. Komplet sześciu baterii za prawie 600 milionów dolarów Słowacja otrzyma do 2030 roku. Tymczasem już teraz Słowacy odebrali ostatni z zamówionych samolotów wielozadaniowych F-16, warty ponad pół miliarda dolarów kontrakt na dostawę 14 maszyn podpisano w 2018 roku. Jego realizację opóźniła pandemia. Część myśliwców przyleciała do kraju, a pozostałe są wciąż w USA, gdzie szkolą się słowaccy piloci. Wojciech Stoba, Polskie Radio. Stańczyk Jana Matejki i Babielato Józefa Chełmońskiego. Między innymi takie perły polskiego malarstwa można oglądać od dzisiaj w Muzeum Narodowym w Warszawie. Ponad 70 obrazów pochodzi z kolekcji hrabiego Ignacego Korwin-Milewskiego. Jego dokonania muzeum postanowiło przypomnieć w 180. rocznicę urodzin i setną śmierci tego kolekcjonera i zasłużonego dla kultury polskiej mecenasa, mówi kuratorka wystawy Renata Higersberger. No, przypomnienie o Milewskim, o którym nikt nie pamiętał. A jest to dość, powiedziałabym, kuriozalne, że ktoś, kto miał w swoich zbiorach takie perły, nie jest wymieniany w jednym tchem z mangą jasińskim, z Raczeńskim, A przecież to były kolekcje porównywalne, a z punktu widzenia moich zainteresowań, czyli malarstwa polskiego, jeszcze lepsze, bo to jest spójna, bardzo jednorodna kolekcja malarstwa polskiego. Na wystawie można też zobaczyć obrazy rzadko pokazywane lub na codziennie niedostępne. Wystawę zatytułowaną Kolekcjoner Ignacy Korwin-Milewski 1846-1926 można oglądać w Muzeum Narodowym w Warszawie niemal do połowy września. To były informacje Polskiego Radia 24. Cieszy słoneczna aura, ale martwi brak solidnych opadów. Te są możliwe w przyszłym tygodniu. Dzisiaj przelotny deszcz popada na wschodzie i południu kraju. Na północy i zachodzie zachmurzenie jest przeważnie małe i umiarkowane. W pozostałych województwach duże z większymi przejaśnieniami. W większości regionów na termometrach 15 stopni. Do 20 będzie miejscami na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Chłodniej na Podlasiu tam 11 stopni i nad morzem 6. Reklama Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka. I've got the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 tych zapowiedzianych przez premiera i tych, o których wspominają pracodawcy prywatni. Wszystkie oznaczają więcej miejsc pracy, większą zamożność kraju. Tylko czy tym razem się uda odbić od inwestycyjnego dna? Odpowiemy na to i na inne pytania również. Anna Grawowska, zapraszam.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 24. Andrzej Sołtysik. Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24. Zonda. 9 minut po 11. Polskie Radio 24. Małgorzata Żochowska. Sprawdzam na xie, co się dzieje po komentarzu pana Przemysława Krala w sprawie środków klientów zgromadzonych na tej y, giełdzie. Oczywiście pan Przemysław Kral uważa, że to kampania wymierzona w Zonda Krypto y, przez y, oczywiście i, i państwo, i służby, i tak Pokazał, właściwie pomachał takim dokumentem który miał uwiarygodnić adres portfela zawierającego 4,5 tysiąca bitcoinów o wartości 330 milionów dolarów, przy czym klucza do tego zapisu nie ma. Ma go pan Suszek, który zaginął kilka lat temu. Patrzę na komentarze użytkowników, prawdopodobnie nie tylko X, ale też użytkowników tej giełdy, że brak klucza to też problem techniczny. Co jeszcze? Tak się kończy inwestowanie realnych pieniędzy w wirtualny pieniądz, który nie istnieje. Te wszystkie kryptowaluty to ściema, wyciąganie kasy od ludzi. Zarobiliście setki milionów, teraz kasa pusta i chwalisz się BTC, do których nie masz dostępu. Ale padają też pytania, co dalej, co z tym zrobić? Gość Polskiego Radia 24. Dziś jeden z naszych gości powiedział, że jak ktoś miał tam jakieś nieduże pieniądze, to pewnie przeboleje, ale jak sądzę są tacy, którzy zainwestowali w oszczędności życia na przykład, albo wszystkie pieniądze, które mieli. I co dalej? Z nami pani mecenas Karolina Pilawska, adwokatka. Dzień dobry pani. Dzień dobry, witam serdecznie. Nie będziemy się zagłębiać w te y, niuanse, prawda, ale miałaby pani jakąś radę dla tych, którzy od tygodni nie mogą odzyskać stamtąd swoich pieniędzy i prawdopodobnie nie odzyskają. No na pewno to, co takie osoby powinny zrobić, to zabezpieczyć y, pełną dokumentację, czyli potwierdzenia przelewów, jakieś y, screeny y, ze swoich portfeli, które takie osoby miały mieć y, na tej giełdzie, żeby ewentualnie potem, jeżeli sytuacja się nie wyjaśni, no bo na ten moment jakby Pan prezes Zonda Krypto no, wskazuje, że manualnie są środki klientom wypłacane. No nie wiemy w jakiej tej skali, bo pojawiły się gdzieś tam, przynajmniej z tego co ja sprawdzałam, trzy informacje w mediach społecznościowych tej giełdy. Natomiast no, widać po komentarzach, że tam klienci się dobijają, no i pytają tak, co z ich zleceniami, które były wystawione wiele tygodni temu, że nadal nie mają wpływu środków. Więc no jeżeli e, okaże się to, czego myślę, no większość osób gdzieś tam się spodziewa. Ja też nie mam jakby dokument, dostępu do dokumentów źródłowych, więc ciężko mi na ten temat e, jako adwokatowi mówić. Natomiast no, jeżeli się okaże, że rzeczywiście te osoby tych pieniędzy nie dostaną, no, to będą miały dwie ścieżki, tak? No, kwestia gdzieś zawiadomienia do prokuratury ym, i pewnie takich zawiadomień będzie cała masa. Tak samo to wyglądało w przypadku Ambergold, Getbacku i innych afer finansowych, z którymi mieliśmy w naszym kraju do czynienia. No i druga droga, no to droga cywilna, czyli pozew tak, o zapłatę, tylko no, problem polega na tym, że nawet wygrana w takiej sprawie z giełdą, no to jest jedna trzecia drogi, no bo jeżeli dłużnik nie będzie miał pieniędzy, no to nawet prawomocny wyrok polskiego sądu niewiele tym osobom da, niestety. E, no bo ja sądzę, że ten, czy nie in... miał z czego egzekwować. Właśnie, tak? Ja sądzę, że ten czy inny właściciel e, takiego przedsięwzięcia, swój prywatny majątek, z którego można by ewentualnie dochodzić, jakichkolwiek roszczeń, precyzyjnie zabezpieczy. No dobrze, tylko że zonda krypto jest ulokowana w Estonii. Zgadza się. Natomiast no, jakby, no, co z tym? Estonia jakby jest członkiem Unii mhm. Europejskiej, więc jakby te osoby mogą pozwać oczywiście e, tę spółkę na terenie Polski przed polskim sądem. E, natomiast jakby przysłuchując się też wcześniejszej państwa relacji odnośnie weta prezydenta, odnośnie tego, że e, Sejm dziś e, tego weta e, nie odrzucił, tak, że brakło tam głosów, no to jakby cały czas mówimy o uregulowaniu ustawowym, które zapewne jest potrzebne w takiej czy e, innej e, formie, tak jak to jest w innych krajach. Natomiast no, to nie uratowałoby sytuacji klientów z Onda Krypto, no, bo to nie jest polska spółka. E, tak jak pani tutaj redaktor słusznie wskazuje, no, ona ma rejestrację w Estonii. To już jest sytuacja, mówiąc najprościej, rozlanego mleka, więc ta ustawa w żaden sposób, tak jak też słyszałam komentarze polityków, no tym osobom, no zobaczymy, czy one będą pokrzywdzone, tak? Bo jest jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić, tak? No, ale to w żadnej mierze by nie pomogła, absolutnie. No ale tak? blokada na przykład stron internetowych na jakiś czas, bo mm, uh. takie rozwiązanie było w ustawie. Um, jeśli KNF miałby jakieś zastrzeżenia, na przykład, to przynajmniej pozwoliłoby ocalić tych, którzy, <głosy> którzy cały czas... A swoją drogą jestem ciekawa, czy jeszcze no, no, ktoś Myślę, że ta afera jest tak głośna, że nie sądzę, że ktoś racjonalny, rozsądny... No bo to jakby po, postawmy sprawę jasno, że ktoś kto inwestuje w kryptowaluty, no to nie jest osoba prawdopodobnie, która nie ma e, żadnej wiedzy na temat tego jak to e, funkcjonuje. To nie jest, e, no, przepraszam gdzieś tam za taki przykład, ale pan emeryt e, w wieku 80 lat, który na przykład kupił złoto w Amber Gold, którego na mhm. przykład nie było, tak? No ten mechanizm jest tutaj bardziej e, skomplikowany, więc też nie sądzę, że wobec tej całej afery i tych doniesień medialnych e, ktokolwiek jeszcze te pieniądze miałby tam inwestować. Natomiast no, ta ustawa absolutnie no, nie tyczyłaby się tej sytuacji. To e, byłoby uregulowanie, jeżeli taka ustawa by weszła w życie, dotyczące przyszłych sytuacji, tak? No, Czyli im, przyszłych i tak dalej, tak? czytałam takie opracowanie, z których wynikało, że i w tej sytuacji niektóre rozwiązania mogłyby zadziałać. No tak, tylko Na że przykład. w jaki sposób one miałyby pomóc osobom pokrzywdzonym, jeżeli tam nie ma pieniędzy? W żaden sposób. To są dla mnie działania Jasne. trochę pozorne. Nie żeby, czego zabezpieczyć, tak, Żeby, poka żeby pokazać, że państwo coś robi, natomiast finalnie to nie poprawia sytuacji tych osób, które te pieniądze tam po Jasne. prostu zainwestowały. Jeszcze jedno pytanie, bo sp spotkałam się też z taką sugestią w komentarzach pod e, sytuacją Zonda Krypto. Ktoś sugerował, żeby włączać swoje wnioski na przykład do prokuratury tam, gdzie sprawa się toczy, to znaczy, żeby je grupować, tak, tak. spróbować się dowiedzieć, która prokuratura się tym zajmuje i spróbować tam dołączyć swoje, swoje wnioski. To tak, dobry i to pomysł? jest jakby bardzo słuszne rozwiązanie, no bo tak jak mieliśmy do czynienia z, wcześniej z innymi aferami tego rodzaju, czyli aferami finansowymi, no to rzeczywiście potem to wyglądało w ten sposób, że jedna prokuratura prowadziła dane postępowanie, czy w przypadku właśnie Getbeku, czy Ambergold. I tutaj, jeżeli do tego dojdzie, prawdopodobnie będzie podobnie. No tylko znowu gdzieś mamy doniesienia medialne, że jest gdzieś tam problem z tym, który prokurator ma to prowadzić. Też postawmy sobie sprawę jasno. Prowadzenie postępowania dotyczącego kryptowalut, no, wymaga innej wiedzy niż wiedza takiego klasycznego prokuratora. Tak? To nie jest sprawa o kradzież, bójkę i tak dalej, tylko no, to są rzeczywiście skomplikowane e, schematy finansowe i żeby prowadzić takie postępowanie trzeba się po prostu na tym e, bardzo dobrze znać. A prawda jest taka, że e, wśród prokuratorów, którzy no, rzeczywiście tak, jakby e, prezentują wysoki poziom w większości przypadków, no podejrzewam, że nie ma wielu specjalistów, którzy e, na tym macie się e, będą e, znali, tak? Natomiast no, rzeczywiście grupowanie m, tych zawiadomień i składanie jakby do jednego organu, no, no jest słusznym kierunkiem. Natomiast ja mówię, tak, że moje doświadczenie zawodowe Wskazuje na to, że może być duży problem z odzyskaniem tych środków, szczególnie no, gdzieś tam po wczorajszym oświadczeniu, tak, pana prezesa i tym braku kluczy do ty tych bitcoinów. No, dla mnie Przy sytuacja... czym o tym, że tych kluczy nie ma wiadomo od No, no, no dla mnie sytuacja jest absurdalna, tak, e, Że, że suszka, jest tak. nawołanie do człowieka, który zaginął kilka lat temu e, mhm. i którego tam gdzieś tam śledza akurat tę sytuację, no, siostra prowadzi. No, bardzo takie e, zacięte działania, e, żeby ustalić, co się e, z tym człowiekiem stało. No tak, zwłaszcza, że w miejscu, w którym w miejscu jego ostatniego spotkania nagle przestały działać kamery. Ehm... No tutaj też Prawda? były tak, ale tu mówię ja opieram się tylko na doniesieniach medialnych tak. i też tym, co przekazywała rodzina pana suszka, że rzeczywiście no tutaj ze strony prokuratury nie było jakichś y, dużych ruchów, żeby tę sprawę y, wyjaśnić. Tam Dopiero stosunkowo niedawno jedna z osób dostała y, zarzut, ale to mówię opieram się na doniesieniach medialnych, y, bo dokumentów nie widziałam y, zarzut dotyczący pozbawienia wolności pana Sylwestra Suszka, tak. No, ja ale tylko jak to dodam. dalej, no nie mm -hmm. wiemy tak. Ja tylko dodam, drodzy słuchacze polskiego. Radia 24. Siedemnastu posłów Prawa i Sprawiedliwości nie głosowało dziś w sprawie odrzucenia weta Pana Prezydenta do ustawy o kryptowalutach. Wiecie Państwo, kto był w tym gronie? Jarosław Kaczyński i Mariusz Błaszczak. Nie wiem, czy możemy mówić o próbie umycia rąk od odpowiedzialności... Ale mnie to tak wygląda. Zmieniamy temat, zajmujemy się... Natomiast może jeszcze, e, e, tak kończąc proszę. klamrą, mhm. taki apel też do słuchaczy e, Polskiego Radia 24, że powinniśmy inwestować w rzeczy, uważam, na których się znamy. Powinniśmy dywersyfikować e, swoje inwestycje. Nie właśnie tak, jak na przykład pani redaktor powiedziała, że prawdopodobnie są osoby, które całe swoje oszczędności życia e, wpłaciły do zonda krypto w tym przypadku i no, nie powinniśmy tak jak mówię, powierzać swoich pieniędzy w kwestie, na których się nie znamy. Nie mówię, że mamy być ekspertami, specjalistami, ale że powinniśmy mieć podstawową, podstawową wiedzę i uważam też, że te osoby, które zainwestowały w tym przypadku w zonda krypto, no też powinny mieć taką świadomość, jak ryzykowna jest to inwestycja. Bo to nie jest nieruchomość, mm -hmm. która ma księgę wieczystą, której nikt nam, e, mówiąc najprościej, nie ukradnie, nie zabierze. Tak? Jasne. A brać kredyty w walucie, w której zarabiamy, prawda? E, pomogła mi pani w przejściu do e, spraw frankowiczów. E, Znalazłam, albo nie ukrywam, sztuczną inteligencję poprosiłam o wyszukanie najważniejszych orzeczeń z ostatnich lat. 2023. Ochrona konsumenta ma pierwszeństwo. Sąd Krajowy ma obowiązek eliminować klauzule abuzywne i nie może ich ratować. Kolejny wyrok dotyczy tego, że nie można ich zastępować yy, takimi, które są zgodne z prawem, tylko umowy trzeba uznawać za nieważne. Bank, to jest znowu 2025 rok, Bank nie może żądać zwrotu całego kapitału bez uwzględnienia spłat klienta. To oznaczało koniec pozwów o pełny kapitał. 2025 rok znowu konsument nie może być automatycznie obciążany pełnymi kosztami procesu, nawet gdy przegra sprawę z bankiem. Znowu 2025 rok potrącenie przez konsumenta nie oznacza zrzeczenia się zarzutu przedawnienia itd. Tak tak e, ostatnie wydarzenia z 16 kwietnia... W najgorszym dla banku scenariusz, dla banków scenariuszu mogły doprowadzić do tego, że w wielu sprawach banki nie odzyskałyby kapitału wypłaconego y, kredytu i musiały równocześnie zwrócić frankowiczom wszystkie ich opłaty. O, to byłaby lawina. Dlatego myślę, że i kancelarie i ludzie walczący o swoje w sprawie umów frankowych czekali na te rozstrzygnięcia to poprosimy mm, Panią o podsumowanie tego, co się y, wydarzyło wczoraj, ale w taki sposób Pani mecenas rozumie moją prośbę, ja prawda? Oczywiście, jak Żebyśmy zrozumieli, o co chodzi. Tak, no to zacznijmy od początku. Praktycznie w 99% przypadków te umowy są przez polskie sądy uznawane za nieważne. Niezależnie, czy mówimy o kredytach frankowych, eurowych, powiązanych z dolarem amerykańskim. Jeżeli umowa jest nieważna, to każda ze stron musi sobie oddać to, co dostała od tej drugiej strony. Czyli przykładowo, jeżeli ktoś zaciągnął kredyt w 2007 roku na 400 tysięcy złotych, to przy nieważności umowy no, ten kapitał, tak, czyli tą czystą kwotę kredytu powinien bankowi oddać, czyli te 400 tysięcy złotych. Natomiast no, po tylu latach płacenia rad i innych opłat związanych z takim kredytem, takim moim przykładzie pewnie ten kredytobiorca spłacił już około 600 tysięcy złotych, czyli tyle bank mu musi oddać. Czyli bank oddaje kredytobiorcy 600 tysięcy, a kredytobiorca bankowi 400, tak? Nadpłata to jest 200 tysięcy złotych, które e, jest przelewane na rachunek kredytobiorcy. I to jest taka sytuacja, powiedzmy zero-jedynkowa przy nieważności umowy. Najprostsze z możliwych, Najprostsza z możliwych. E, natomiast wczoraj Trybunał zajmował się e, e, kwestią przedawnienia roszczenia banku o zwrot kapitału, czyli na tym moim przykładzie Przykładzie, czy rzeczywiście ten kredytobiorca ma zwrócić bankowi te 400 tysięcy złotych, które bank mu udostępnił w tym 2007 roku, czy być może to roszczenie jest przedawnione i kredytobiorca nie musi oddawać nic. Albo na przykład tylko 200, bo to przedawnienie liczy się do pewnego momentu, czy to nie, w ogóle nie o to? Nie, nie, Rozumiem. To, tak. to tu byłaby sytuacja, kiedy bank musi oddać wszystko, a klient nie musi oddać nic. I ja też jakby chciałam tu sprostować. To nie jest tak, że kredytobiorcy masowo czekali na te wyroki i kancelarie absolutnie nie. Podejrzewam, że w 90 paru procentach przypadków, u mnie praktycznie to jest 100% klientów, a prowadzę kilka tysięcy tych spraw, klienci rozliczają się z kapitału, bo chcą zacząć po prostu żyć. Oni nie chcą się wikłać w kolejny proces i walczyć o przedawnienie. Tylko w wielu przypadkach po prostu mówią, że no jakby kapitał trzeba oddać. Tak? Pożyczyłam, pożyczyłem te w moim przykładzie 400 tysięcy złotych. To muszę oddać tak? do banku i mam tego świadomość. Więc prawda jest taka, że te wyroki, mimo że one zostały bardzo rozdmuchane w przestrzeni medialnej, one dotyczą spraw incydentalnych. Czyli takich na przykład, gdzie klient pozwał bank bardzo dawno temu, w 2015-2016 roku. Bank do tej pory nie zrobił nic, żeby zabezpieczyć swoje roszczenie o zwrot kapitału. Albo sytuacje, gdzie umowy były wypowiedziane i bank po prostu błędnie konstruował swoje roszczenie i potem za późno to wszystko wyprostował, bo takie sytuacje w Polsce są. I są wyroki, gdzie sądy stwierdzają przedawnienie, ale mówię, to nie dotyczy klasycznej sytuacji, bo bank ma 3 lata na dochodzenie swojego roszczenia o zwrot kapitału. I od momentu, kiedy klient zakwestionował umowę. Czyli standardowo, kiedy bank dostaje pozew klienta, że klient tutaj żąda nieważności tej umowy kredytu. I od tego momentu liczymy trzy lata, jakby ze skutkiem na koniec roku hmm. kalendarzowego. Zwróciłabym uwagę na ważny element w tym, co pani powiedziała, od momentu zakwestionowania przez klienta ważności umowy. Tak prawda? Tak, mhm. tak. I to jakby powiedział nam też sąd najwyższy w uchwale e, wydanej w pełnym składzie Izby Cywilnej w kwietniu 2024 e, roku. Także ja uważam, że to jest problem marginalny. Natomiast ja niestety widzę tutaj e, działalność sektora bankowego, e, które po raz kolejny, a zajmuje się tymi sprawami e, w sierpniu tego roku będzie 10 lat, e, próbuje gdzieś tam przedstawiać frankowiczów jako takie e, osoby, no przepraszam za wyrażenie, albo ale bardzo pazerne, próbujące wykorzystać sytuację, próbujące wykorzystać prawo, żeby zarobić na tych procesach, co nie jest prawdą. I to, że te wyroki wczorajszy Trybunału Unijnego są takie... To było oczywiste i to było do przewidzenia, mhm. tak? że jakby Trybunał stoi na stanowisku, że mamy tutaj do czynienia z wzajemnością, więc bank oddaje wszystko, co klient wpłacił, klient oddaje kwotę kapitału, natomiast to, co jest bardzo ważne i płynie z tych wyroków, no to jest właśnie kwestia tego rodzaju, że klient nie może być obciążany kosztami tych procesów, które wytaczają banki o zwrot kapitału, no bo przecież tam bank płaci opłatę kilka czy kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy złotych opłatę sądową. No i zawsze było takie straszenie, że o jak nie weźmiesz ugody, o jak się nie zgodzisz na nasze warunki, to szanowny kredytobiorca, będziesz musiał nam tę opłatę zapłacić. No i słuchaj wczoraj rozwiały wątpliwości. To jest bardzo dobra informacja dla kredytobiorców. Jakie jeszcze ważne informacje się pojawiły po tych orzeczeniach? Kilka dotyczących yy, przedawnienia. No tutaj y, myślę, że to, co powinni nasi słuchacze gdzieś tam zapamiętać, to, że przedawnienie nie będzie automatyczne, że zda zdarzą się sprawy, gdzie rzeczywiście kredytobiorca będzie mógł walczyć o to przedawnienie, ale będzie musiał mieć świadomość konsekwencji, co się stanie, jeżeli przegra, tak? No bo być może sąd wtedy, chociaż nie powinien, ale prawdopodobnie zasądzi odsetki od tego kredytobiorcy, y, no i wtedy ta przegrana będzie bardzo, bardzo bolesna. Też przy okazji tych trzech wyroków była wydana opinia, Rzecznika Generalnego CUE odnośnie ubezpieczeń A, do kredytu. Właśnie, właśnie. Czy możemy to, się domagać ich zwrotu? Tak, bo to jest w ogóle taki spór, który w Polsce w ogóle nie jest wyjaśniony i mam wrażenie, że sędziowie, ilu mamy sędziów w Polsce, każdy orzeka według swojego uznania. E, e, na to... Pani Mecenas, bo ja jestem lajkiem, ale mnie się wydaje, że jeżeli e, ktoś wziął ode mnie pieniądze na podstawie e, abuzywnych zapisów i umowy niezgodnej z prawem i jeszcze żądał ode mnie ubezpieczenia tego kredytu, no to powinien mi te pieniądze oddać. I tak, i nie. <laughs> Rzecznik powiedział w sumie to, co było do przewidzenia i to, co też jest zgodne z tym, co mówię od dawna. Mo bank powinien oddać kredytobiorcy ubezpieczenia, które zabezpieczały bank. Czyli ubezpieczenia pomostowe do momentu wpisu hipoteki, ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Ale ubezpieczenie na życie i ubezpieczenie nieruchomości no, de facto było, były ubezpieczeniami chroniącymi kredytobiorcę. Ja, ja na... Rozumiem te różnice i... No i właśnie tak. prawda? Słuchaj, mówi tak. Bank powinien oddać UNWW, ubezpieczenie pomostowe. Nie musi oddawać ubezpieczenia na życie i nieruchomości, bo to jest ubezpieczenie, które chroni kredytobiorcę i nawet jak ta umowa była nieważna przez lat 20, 15, 16, to ta ochrona istniała. I ja też mam w swojej kancelarii sprawy, gdzie ta ochrona się zrealizowała, że klient niestety zmarł i ubezpieczyciel wypłacił Mhm. żonie, no tak, kwotę oni ubezpieczenia często... do banku, tak. ale potem bank zwrócił te pieniądze tej klientce. Rozumiem, tak? ale oni bardzo często żądali takich warunków, one nie były dobrowolne. No tak, to wtedy wyglądało w ten sposób, natomiast no teraz jakby też jest taki obowiązek, tylko możemy ubezpieczenie po prostu kupić u ubezpieczyciela, którego wybierzemy, a nie u tego, który jest przez bank narzucony. Mhm. Natomiast ta opinia jest bardzo, bardzo racjonalna i ona myślę, jest jest taka, jaka być powinna, tak? bo, bo ona e, gdzieś tam realizuje e, to e, ten charakter wzajemności e, tych umów. Czy pani, e, bo być może pani nie wie, być może pani wie, pani mecenas, ile takich spręgowych, e, frankowych spraw toczy się w naszym kraju mniej więcej? No około 160-70 tysięcy, ale to się zmienia, bo te sprawy dość szybko się kończą teraz duża część tych sporów, no bo musimy jeszcze dodać pozwy banków, które gdzieś tam powiększają statystykę, natomiast cały czas jest tak, no bo też widzę po swojej gdzieś tam kancelarii, że cały czas są klienci, którzy jeszcze nie zrobili z tymi kredytami nic, więc jest jeszcze pula po prostu ludzi, którzy albo nie poszli do sądu, albo nie wzięli ugody, no bo to tak jak mówię, nie tylko frankowicze, ale kredyty w euro, w dolarze, w jenie japońskim też się zdarzają, e, więc mhm. no jeszcze gdzieś tam myślę kilka ładnych lat, żeby ta saga się skończyła. Nic dodać, nic ująć. Pani mecenas Karolina Pilawska z nami w Polskim Radiu 24. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję uprzejmie. Ogłoszenie społeczne. Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę karką, bo kocham śpiewać i tańczyć albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnia moje marzenia, jak tylko wyzdrowiaja. Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Korzuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org Ogłoszenie Społeczne To są informacje Polskiego Radia 24 Minęła 11.30. Dorota Wojtalczyk, zapraszam. Bardzo niedobrze się stało, że nie udało się odrzucić prezydenckiego WETA do ustawy o kryptoaktywach. Tak mówi szef MSWiA. Sprzeciwiło się temu 191 posłów z klubów PiSu, Konfederacji oraz Koła Demokracja Bezpośrednia. Większość wymagana do jego odrzucenia wynosiła 263 głosy. Za odrzuceniem WETA było 243 posłów z klubów koalicji. Policji Rządowej i Opozycyjnego Razem. Trzech posłów z Koła Konfederacji Korony Polskiej wstrzymało się od głosu. Oznacza to, że ustawa nie wejdzie w życie. Rynek kryptowalut powinien być uregulowany, podkreśla minister Marcin Kierwiński. Mamy do czynienia z bardzo poważnym problemem, problemem, który powinien być ustawowo uregulowany. Dziwię się, że w kontekście informacji, które mamy już teraz wszyscy, że są politycy, politycy określonej opcji politycznej, którzy byli dotowani przez pewną giełdę kryptowalut i że w tym kontekście pan prezydent po raz kolejny zdecydował się na weto i że to weto zostało utrzymane przez polityków pis -u. Zawetowana ustawa o kryptoaktywach wprowadzała środki nadzorcze, które mają na celu przeciwdziałanie naruszeniom. Komisja Nadzoru Finansowego mogłaby wstrzymać ofertę publiczną kryptoaktywów. Program Ceny Paliw Niżej przynosi zamierzony efekt. Paliwa w naszym kraju są, ceny paliw są najniższe w Europie, mówi minister energii. Miłosz Motyka wskazuje na realne oszczędności w naszych portfelach. W trakcie trwania programu ceny paliwa niżej w kieszeniach Polaków pozostało 3 miliardy złotych. 3 miliardy złotych to jest oszczędność z programu CPN dla Polaków, jaką wyliczyliśmy w stosunku do tej ceny, która obowiązywałaby, która funkcjonowałaby bez obniżek podatków. To jest realny zysk, jaki dzisiaj w kieszeniach Polaków się pojawia. Minister motyka podkreśla, że w Polsce nie zabraknie paliwa. Kwiecień jest miesiącem świadomości autyzmu. Z tej okazji w jednej z lubelskich szkół odbyły się niebieskie igrzyska. Wzięły w nich udział dzieci ze spektrum autyzmu z różnymi niepełnosprawnościami oraz neurotypowe. Świecień jest akurat takim miesiącem, że rzeczywiście mówimy o tym więcej i bardzo dobrze, że różnego rodzaju akcje są organizowane i po to też jest nasza niebieskie igrzyska, żeby uświadomić, obalić pewne mity, wzbogacić nie tylko rodziców, ale też nauczycieli i uczniów, którzy też mają w swoich klasach i grupach kolegów, żeby mieli więcej wiedzy na temat autyzmu. Mówiła Elżbieta Niedźwiedź, koordynatorka Niebieskich Igrzysk w Zespole Szkół nr 12 w Lublinie. W kwietniu w tym mieście zainteresowani mogą skorzystać m.in. z badań i konsultacji specjalistów. Szczegóły na stronie lublin.eu. Dzień w Polskim Radiu 24 Sejmie gorąco, proszę Państwa, jest 11.33, a tam już tyle wydarzeń. Tusk w sprawie zonda krypto za pieniądze rosyjskiej mafii, weto prezydenta w sprawie kryptowalut, Sejm podjął decyzję, krzyki w Sejmie Matecki i Woź wy, wyrzuceni z obrad. Mamy dla Państwa raport z tych ostatnich bardzo, bardzo gorących godzin. Polecamy Polskie Radio 24.pl. Komentarz. A teraz zabieramy Państwa w zupełnie inne obszary naszego życia, te, których doświadczamy na co dzień. Z nami profesor Tomasz Okruszko, hydrolog, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry Państwu, dzień dobry, panie redaktor. Mam nadzieję, że po zimie nietypowej, jak na ostatnie lata, powie nam pan za chwilę, że w tym roku nie będziemy musieli się martwić o suszę. Chciałbym tak powiedzieć, ale nie możemy tak powiedzieć, to znaczy z jednej strony patrząc co się dzieje na rzekach mamy tak patrząc na mapę serwis Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej to przeważają kolory niebieskie i czarne, czyli są wody w stanach średnich i, i niskich, co jak na tą porę roku nie jest taką bardzo znakomitą informacją. A Czyli po zimie nie odbudowaliśmy zasobów wodnych, na co patrząc na śnieg, każdy miał nadzieję. No i zobaczymy, co przyniosą najbliższe miesiące. Także nie, nie możemy zagwarantować. Ale pan profesor tak powiedział, mhm. no, tego się spodziewałam niestety, mhm. nadzieję miałam usłyszeć co innego. Pan profesor powiedział, my nie odbudowaliśmy, ale rozumiemy ziemia, my ludzie. My ziemia, my ludzie, uh -huh. tak, oczywiście. No bo bo jakiejś i... takiej odpowiedzialności ze wskazaniem w tej sytuacji nie ma. Nie, nie ma. Oczywiście kluczowe są warunki meteorologiczne i one rzutują na to, jak wyglądają gleby, ile jest wody w glebie, ile wody jest w rzekach, jak duże są zasoby wód podziemnych. Możemy wpływać na te procesy raczej działaniami planistycznymi niż takimi akcyjnymi. A my, dlatego, że to jest nasza wspólna sprawa. Bez dwóch zdań. Ile musiałoby padać, jak długo musiałoby padać, jak obficie, najlepiej od razu albo jutro, żeby można było mówić, że sytuacja jest no nie tak niebezpieczna. O, może w ten sposób. I, i myślę, że warto też jeszcze popatrzeć nie tylko na mapy hydrologiczne, ale także na wilgotność gleb. Dlatego, że z jednej strony patrzymy na zasoby wodne, które wykorzystujemy, ale z drugiej strony warto też patrzeć na to, co się dzieje na terenach rolniczych. Czy są wystarczające zapasy, żebyśmy cieszyli się plonami, czy, czy są jakieś zagrożenia. W tym momencie przesuszone lekko gleby są w centralnej i zachodniej Polsce i to zapewne rodzi Obawy rolników. Mówię to w takim kontekście, że to nie jest taki czas, żebyśmy powiedzieli, a żeby było bardzo dobrze, to powinno spaść 100 czy 200 mm opadu, bo pewnie o takiej wielkości mówimy, w krótkim czasie. Bo, bo byśmy się cieszyli, że więcej wody jest w rzekach. Natomiast jestem przekonany, że mielibyśmy natychmiast kłopoty związane z tym, że dla początku wegetacji zbyt duża ilość wody też jest niekorzystna. Także Potrzebujemy opadów, ale no, raczej rozłożonych w czasie. No, i to jest takie troszkę myślenie, że się chcielibyśmy, zobaczymy, co najbliższe tygodnie czy miesiące przynoszą. To, co możemy powiedzieć na pewno, w okres pozimowy. Wyszliśmy z niższymi zasobami wodnymi, niż należałoby oczekiwać, zwłaszcza patrząc na ten piękny krajobraz. No właśnie, to e, niesamowite. Śniegiem. E, arktyczne patrzę tylko na informacje z naszej strony Polskie radio 24 .pl, i one brzmią kojąco w pewnym sensie, bo arktyczne uderzenie coraz bliżej. Meteorolodzy wskazali termin, podobno w przyszłym tygodniu czeka nas gwałtowna zmiana pogody. Ehm, no i będzie chłodno, ma padać. Informacja z wczoraj o froncie z Niemiec, który wkroczy do Polski, ma oznaczać załamanie pogody. No ale nie będą to takie opady, o których marzymy, albo marzą specjaliści, czyli na przykład codziennie wieczorem potroszę, prawda? No, prawda? A kiedyś ta, tak ta, bywało? Ten, ten, ten klimat zmieniony, w którym funkcjonujemy... Charakteryzuje się dosyć dużą gwałtownością, także gwałtownością opadów, co, co, co doświadczamy. Chyba musimy się do tego przyzwyczaić i trochę też patrzeć, jak krajobraz dostosować do, do tego zmieniającego się klimatu. Natomiast no, trudno powiedzieć, jak silne opady przyjdą. Z całą pewnością są potrzebne. Gdybyśmy, panie profesorze, spróbowali przeorganizować naszą polityczną scenę, to pewnie się pan ze mną zgodzi, że dwa najważniejsze ministerstwa to byłoby Ministerstwo Obrony, a to drugie to Gospodarki Wodnej. Mamy jakieś y sensowne zarządzanie? W ogóle da się zarządzać wodą na większą skalę? Y Woda, co zresztą jest niezwykle fajne, kiedy się ją bada, ma to do siebie, że powinna łączyć. To znaczy te ministerstwo, o którym pani mówi, to, to takie ministerstwo, które musi silnie współpracować z Ministerstwem Rolnictwa, Ministerstwem Środowiska, Ministerstwem Infrastruktury. Przemysłu. I i przemysłu, prawda? Gospodarka wodna jest służebna względem wielu działów gospodarki i, i współpraca przez duże W to jest to, co charakteryzuje dobre myślenie o wodzie. No ale dobrze myślimy o wodzie, to zapytam wprost. Potrzebna jest koordynacja, pan profesor mówi, ona działa, ona funkcjonuje u nas, w kraju? To znaczy, nie jest to łatwe pytanie, o tak bym powiedział, dlatego, dlatego waham się, jak odpowiedzieć, bo z całą pewnością woda wybrzmiewa w mediach, wybrzmiewa w, w wypowiedziach politycznych, natomiast na ile to się przekłada na działania skuteczne, no to mam, to mam, oczywiście, mam oczywiście wątpliwości, jak, jak każda inna osoba i stąd kluczowe jest Popatrzenie na planowanie przestrzenne i na to, w jaki sposób traktowana jest woda w, w, przestrzeni, w przestrzeni rolniczej, na ile budujemy zapasy, a na ile z nich korzystamy dla produkcji rolnej. No i oczywiście pytanie, jak dobrze doczyszczamy wodę, którą używamy w gospodarce komunalnej i przemyśle. No to mamy jeszcze jedną informację z naszego portalu. Lato 2026 i to, że może przejść do historii, groźny scenariusz dla naszego kraju. Może być wyjątkowo upalne, bo najnowsze prognozy wskazują na falę gorąca, kolejne rekordy ciepła, a z drugiej strony gwałtowne burze i intensywne ulewy. Ale taka się staje powoli nasza letnia... Um, aura. Rzeczywistość. Rzeczywistość, chciałam powiedzieć, codzienność, no ale tak, rzeczywistość. Um, to znaczy, tak, te długoterminowe prognozy są obarczone dużymi błędami. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że opis, który Pani podała, jest niezwykle zbliżony do tego, o czym wszelkie raporty mówiące o zmianach klimatu mówią jako o charakterystykach pogodowych. Czy lato 26 będzie wyjątkowo upalne, czy, czy rzeczywiście przyniesie różnego rodzaju zagrożenia? To nie wiemy, bo, bo prognozy mają zbyt duży błąd, więc nie wydaje mi się, żeby tak od razu to warto brać do siebie, do swoich planów i do, do, do naszych wspólnych lęków. Natomiast to, że, że coraz jest bardziej gorąco w lipcu, sierpniu, czasami we wrześniu i opady mamy gwałtowne, gwałtowne no to oczywiście jest tak, jak powiedzieliśmy, no, nowa rzeczywistość. I w tym zakresie myślenie, zwłaszcza o planowaniu przestrzennym, o sposobie, w jakim budujemy miasta i jak korzystamy z rolnictwa, jest, jest istotne. Tylko warto też pamiętać, że to są procesy, w związku z tym tego z roku 20, 26 na 2027 nie zmienimy, tylko musimy zmienić polityki, nie tylko, nie, nie tylko my w Polsce, ale także w Europie, żeby uwzględniać ten, ten, ten nowy klimat w działaniach, które wpływają na retencjonowanie wód lub ich szybszy spływ z czego się nie cieszymy. Jasne, ale panie profesorze, jest jeszcze inna konsekwencja tego, co się dzieje. Ja wiem, że to może nie jest przedmiot pana badań, ale coraz częściej y, mówi się o tym, o tym najmłodszym pokoleniu, y, które może nie wprost, ale gdzieś przez skórę chłonie zagrożenie, że kiedyś będziemy mogli żyć w świecie, w którym woda będzie walutą na przykład. Y, I to może wpływać też na to, jak młodzi ludzie funkcjonują. Y, Myśli pan, że czeka nas taki moment, w którym woda będzie to, bezcenna? A może to już znaczy, rzeczywiście Rzeczywiście od, odczucia y, y, młodzieży to jest poza moimi kompetencjami zawodowymi. Natomiast y, y, y, jesteśmy w klimacie umiarkowanym. Przesuwa się ta... ta, ta te charakterystyki pogodowe, tak jakbyśmy byli troszkę bardziej na południu, raczej nie widzę klęsk. To znaczy są kłopoty, inaczej może będzie wyglądał krajobraz, inaczej musimy się dostosowywać rolnictwo, ale taki, taka kalka między tym, co dzieje się i co może być w Polsce, a obrazami z Sudanu, Algerii, czy, czy krajów subsaharyjskich, to jest zbyt duże przełożenie i moim zdaniem niepotrzebne budowanie lęków. Będzie inny trochę krajobraz, ale nie lękałbym się tak, że uważajcie, tu się nie da żyć. To, to, to jest, wydaje mi się, przesada i taka właśnie niebezpieczna przesada, która buduje lęki niepotrzebne. Panie profesorze, jakże... Dziękuję panu za te słowa. Myślę, że one były nam wszystkim potrzebne. Profesor Tomasz Okruszko, hydrolog SGGW z nami w Polskim Radiu 24. Dziękuję bardzo. Dziękuję za wysłuchanie. Czy mamy do czynienia z rozłamem w Prawie i Sprawiedliwości? Były premier Mateusz Morawiecki, to państwo już wiedzą, powołał stowarzyszenie, do którego wstąpiła część parlamentarzystów y, prawej i Sprawiedliwości. Są 34 szable, podobno. Wczoraj rzecznik tej partii, y, znaczy nie stowarzyszenia, tylko partii, Rafał Bochenek mówił, że obecność w stowarzyszeniu jest sprzeczna ze statutem prawej i Sprawiedliwości. Konferencja zapowiadana na wczoraj była o pieniądzach, których PiS potrzebuje, ale dziś dosłownie przed chwilą prezes Jarosław Kaczyński e, mówił o samym stowarzyszeniu i konsekwencjach udziału w tym przedsięwzięciu. Sens tego, co zostało przyjęte jako decyzja doradcza, bo takie są uprawnienia tego prezydium. Otóż to jest decyzja stwierdzająca, że przypomina się statut, który wyraźnie zakazuje działalności w innych organizacjach politycznych. A w naszej ocenie to, co zostało powołane, ta organizacja ma właśnie taki charakter. No już zaczyna budować struktury lokalne i porównywanie jej z innymi stowarzyszeniami, w których rzeczywiście są członkowie Prawa i Sprawiedliwości, w tym także i parlamentarzyści skądinąd w tej najbardziej aktywnej grupie, czyli w odnowie. To są parlamentarzyści, którzy nie są członkami partii. No nie ma sensu, bo po prostu to jest jakby inny wymiar i tam nie dostrzegamy żadnego dążenia do tego, żeby to zmienić w organizację stricte polityczną. Działalność odnowy, przynajmniej ja osobiście, traktuję jako bardzo pożyteczną. Więc tu jest sytuacja prosta. Tworzymy, czy chcemy stworzyć, taka padła propozycja, jakby nowe forum, ponieważ no, padały tego rodzaju stwierdzenia, że dla niektórych posłów jakby nie ma odpowiedniego terenu działania, odpowiednich instytucji do działania, więc stworzyliśmy je, to czy zapowiedzieliśmy ich stworzenie tak mówiąc dokładnie. I, i to powinno wystarczyć, natomiast Statut jest równy dla wszystkich, tak jak nie jest niestety dzisiaj w Polsce, ale prawo powinno być równe dla wszystkich. I tutaj ten artykuł 6 jest zupełnie jasny i w związku z tym, jeżeli ta działalność będzie kontynuowana w tych formach, bo te formy można zmienić oczywiście, właśnie w tym kierunku odnowy i wtedy jest wszystko w porządku. Natomiast w tych formach, które mamy obecnie, jeżeli będą padały takie sformułowania, które padały niestety także z ust osób bardzo ważnych, że to jest pewna nowa propozycja dla pewnego typu elektoratu, no to to jest przedsięwzięcie partyjne w takim razie, no to trzeba wybrać. Trzeba wybrać i jasno mówię, że dla ludzi, którzy by się w to angażowali, miejsc na naszych listach nie będzie. No i będą wyciągane także inne wnioski, wynikające ze statutu, związane z tego rodzaju aktywnością. Ja mam wielką nadzieję na to, że ci, którzy no, podjęli te działania, zrozumieją, że działają na szkodę nie tylko Prawa i Sprawiedliwości, bo to jednak jest zawsze tylko część, to partia z natury jest częścią. Od tego jest jej nazwa. Natomiast to jest na szkodę Polski, bo dzisiaj mamy po prostu fatalną władzę w Polsce i naprawdę trzeba ją zmienić. Czy Jarosław Kaczyński stawia ultimatum Mateuszowi Morawieckiemu mówiąc trzeba wybrać? Może tak być. Jeżeli nie jest to gra to może oznaczać, że Jarosław Kaczyński jakiś czas temu zlekceważył Mateusza Morawieckiego. Ale są tacy, którzy ostrzegają, uważajcie, uważajcie, bo to jest gra. Mateusz Morawiecki zgromadzi wokół siebie wyborców centrum, a tuż przed wyborami albo tuż po nich zaprosi ich do y, koalicji z tymi, którzy skupią się wokół Przemysława Czarnka, bo jak się pewnie państwo domyślają, jedni i drudzy przy jednym stole się nie zmieszczą nawet jeśli będzie to okrągły stół. Stan dnia. Jest coś, co dziś w Sejmie się udało, i nie mówię o wecie pana prezydenta. Sejm uchwalił ustawę o krajowym rejestrze oznakowanych psów i kotów. Nazywa się to Kropik. W skrócie, oprócz stworzenia krajowej bazy, ta ustawa zakłada obowiązek chipowania wszystkich psów i kotów, zarówno tych, które mają właścicieli, jak i tych, które są w schroniskach. A dane z rejestru mają być widoczne w M-Obywatelu. Co na to nasz gość? Mecenas Katarzyna Topczewska, adwokatka, działaczka na rzecz ochrony praw zwierząt. Dzień dobry, pani mecenas. Dzień dobry, witam serdecznie. Dobry pomysł. No, sam pomysł czipowania obowiązkowego jest bardzo dobry i absolutnie konieczny, bo o tym już nawet Najwyższa Izba Kontroli mówiła w 2013 roku, że to trzeba wprowadzić jak najszybciej, bo to jest jedno z narzędzi, które ma zwalczać bezdomność, więc absolutnie to jest bardzo potrzebne, żeby wszystkie zwierzęta były zidentyfikowane i żeby była nad tym kontrola. To absolutnie. Czy ta forma jest odpowiednia? Ja miałam dużo zastrzeżeń co do tej ustawy, szczerze mówiąc. Dlatego, że ta, ta ustawa przewiduje, że tak te gromadzenie danych będzie zaczynało się dopiero za pięć lat. I ja powtarzałam, że my musimy mieć takie narzędzia, które pozwolą na wprowadzenie tego obowiązku natychmiast. Bo my musimy walczyć z bezdomnością dzisiaj, tu i teraz, a nie dopiero za pięć lat. Niestety a dlaczego systema... dopiero za pięć lat? Dlatego, że ten projekt przewiduje trzy lata na tworzenie tego systemu od początku, a następnie 2 lata wakacje Legis. Tak było na początku w ogóle trzy lata wakacje Legis, także było na początku sześć lat, skrócono to, do, to teraz do, do, do tych dwóch, więc no dlatego tak to będzie długo, długo trwało niestety. Przypomnę tylko, że wakacje Legis w ustawie to jest taki okres, który pozwala wszystkim dostosować się do nowych wymogów. I rzeczywiście ten system trzeba budować tak długo. No, jeżeli się, ja, ja nie wiem szczerze mówiąc, tak? no, bo tutaj też były jakieś propozycje alternatywne. No, jest taki drugi projekt w Sejmie pani poseł Szymanowskiej, który zakłada, który zakłada, żeby skorzystać z tych baz, które już istnieją. No właśnie, I przecież cipujemy bez... zwierzęta, prawda? Tak, I w i przypadku i, i, zaginionego i, i, wiem, albo tak, odnalezionego tak, tak? zwierzaka możemy w bardzo mm -hmm. prosty sposób sprawdzić, czy on jest zaczipowany yy, i Dokładnie. tym samym jego historię. Więc jest ten projekt alternatywny, który zakładał, żeby po prostu scalić te bazy, które istnieją i to byłoby rozwiązanie, które pozwoliłoby to robić szybciej i przede wszystkim tańsze dla budżetu państwa, bo nie trzeba byłoby stawiać tego całego systemu od, od podstaw. Więc dlatego tutaj ja się bardzo cieszę z jednej strony, że, że, że idziemy w tym kierunku, żeby był ten obowiązek, ale po prostu no i szczerze mówiąc boli mnie to, że to dopiero będzie gdzieś tam za pięć lat. No i ja też zgłaszałam inne uwagi, chociażby takie, że teraz w tym momencie jednak organizacje społeczne czy schroniska są w większości zwalniane z tych opłat za rejestrację, a niestety no ten projekt przewiduje, że od wszystkich te opłaty będą pobierane. Tak? Tutaj też ten projekt przewiduje, że tylko i wyłącznie lekarze weterynarii będą mogli dokonywać wpisu do, do rejestru. Tak? Teraz jednak wpisu może dokonywać sam, sam obywatel. Tak? Więc tutaj też trochę się boję, jak to będzie z tą wydolnością lekarzy, tak? którzy, no wiadomo, że przede wszystkim muszą świadczyć usługi polegające na ratowaniu życia, zdrowia zwierząt, a teraz będą obciążeni tą pracą administracyjną związaną z wprowadzaniem danych do systemu, bo tylko oni są do tego uprawnieni i tylko ci lekarze, którzy będą wpisali na listę. Ja też podnosiłam tutaj zarzut do tej ustawy, dlaczego ograniczać to, tak? Dlaczego? Po co wprowadzać jakieś listy lekarzy weterynarii, gdzie to może grozić jakimś brakiem dostępem do takiej usługi, na przykład na terenie do jednej gminy, tak? Powiedzmy. Dlaczego? Dlaczego? E, ja, tego, ja, ja tego zupełnie nie rozumiem. Tak, Po co, po co ta lista? Dlaczego, no, tego ale nie dlaczego to może grozić hmm. y, brakiem dostępu? Bo jak rozumiem y, ograniczona lista będzie powodowała y, kolejki. W... Na przykład tym, że niektórzy lekarze po prostu nie wpiszą się na tą listę do, do osób uprawnionych do, do, do wprowadzania danych kropek. Ja wiem, że to jest czynność formalna, że to nie trzeba spełniać jakichś określonych wymogów, tak? To nie musi być lekarz z określonymi umiejętnościami, ale tym niemniej jest to jakiś tam kolejny formalizm nałożony na lekarzy weterynarii, którzy mhm. to muszą spełnić, tak? A ile będzie kosztowało ja mam... wprowadzenie zwierzaka do takiego systemu? Już poza e... samym chipowaniem. Tak, te opłaty są określone. To będzie, że opłata będzie to około 50 zł z tego, co ja widziałam, tak, że e, czipowanie to jest Nie chyba... usłyszeliśmy dokładnie, pani mecenas, 50, tak, bo mamy małe zakłócenia? Tak, tak, tak, 50. tak. 50, tak. okej. Okay. Tak, 50 zł, tak, że jest chyba chipowanie 50 i, i wprowadzanie 50 zł. E, no taj, to jest, dla to osób, tam... które mają kilka zwierzaków, mm -hmm. kilkoro, no... Tak, a szczególnie mówię, a jeszcze dużo zobaczmy na, na, na organizacje, których tych zwierząt mają bardzo dużo pod opieką, tak? A jeżeli w schronisku więc... jest 50 kotów i trzeba właśnie. je zaczipować? No więc właśnie, tak, więc tutaj, tutaj no tego, tego zwolnienia nie ma i to też taki mój był zarzut, że no troszeczkę ten stan się będzie pogarszać względem tego, co jest obecnie. Użyję słowa absurd w sprawie tych opłat. No są, są schroniska, w którym jest po kilkaset zwierząt i co? No więc właśnie, tak więc... więc A to jest nie to, są jest... instytucje, które opływają w dostatek? No więc właśnie, no więc gdyby jednak pozostawić ten rynek taki jakby no, dla tych pas, które są, jednak one by walczyły o klienta, umówmy się, nawet konkurencyjnością cen, tak? bo to jest logiczne, że, że kiedy są podmioty na rynku tym sektora prywatnego, no to się walczy o klienta, więc te ceny pewnie byłyby konkurencyjne, tak? natomiast tutaj tutaj tych konkurencyjnych cen nie będzie i jakby mówię, nie przewiduje zwolnienia właśnie do strony czy mhm. organizacji pożytku publicznego. Dostęp do danych kropik ma zostać udostępniony właścicielom kotów przez aplikację M-Obywatel. Przez te aplikację ma być także opcja przypominania o zbliżającym się, zbliżających się szczepieniach. Na przykład yy, co jeszcze? 14-dniowy czas na odebranie zwierzaka ze schroniska lub domu tymczasowego. Jeżeli się zagubi, ktoś go znajdzie. I po tym czasie zostanie zawiadomiona policja o porzuceniu zwierzęta, co też będzie związane z karami. Ja, jeżeli chodzi o synchronizowanie tego z obywatelem, to tutaj jak najbardziej, no, to jest, to jest jakby najbardziej rozwiązanie e, poprawne i, i uważam, że to jest okej, okay, po to mamy teraz e, te funkcje, tak? Zresztą sama kosztem samobywatela, tu nie mam żadnych zastrzeżeń co do tego. E, co do tego, że, tak, no, też e, zwierzęta powinny być odbierane w ciągu 4 dni. umówmy się, każdy odpowiedzialny właściciel, kiedy mu zwierzę zaginie, to robi wszystko, żeby to zwierzę znaleźć, tak? Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, że zwierzę ginie, a właściciel nie idzie na policję, nie, nie idzie do schronisk, tak? No przecież w momencie, kiedy mamy zaczipowanego psa, on od razu, jak jest odłowiony, od razu z chipem trafia do schroniska. Więc ja nawet uważam, że to, to, to, to, to że założono taki wymóg na właściciela, to jest słuszne, tak? Bo każdy właściciel powinien szukać swojego zwierzęcia. No tak. Był też taki pomysł, żeby karać ludzi za adopcję nieoznakowanych zwierząt. To upadło czytam tak, że to, to tak, mhm, tak. Mhm. To, to było absurdalne zupełnie że, że, że ten projekt pierwotny to, to akurat została uwzględniona tutaj poprawka chyba ale to było absurdalne żeby karać właśnie tych którzy adoptowali psa ze schroniska, który nie miały chipa mówmy się że właśnie w przypadku tych mordowni takich słynnych tak, które sama brała udział w likwidacji nie jednej z nich patoschronisk no tam się tam się zabierało z, psy bez bez chipów tak i teraz ci którzy e, chcieli adoptować e, dać do zwierzakowi, który nie miał czipa, mieli być karani zgodnie z tą ustawą, no ale to zostało naprawione na etapie tam prac parlamentarnych. Tak, co jeszcze? Właściciel zwierzęcia będzie miał dostęp do danych powiązanych z numerem szczepionego czipa, będzie mógł samodzielnie zmienić w rejestrze swój adres, numer telefonu kontaktowego, imię zwierzęcia, wprowadzić datę, przyczyny jego śmierci albo samą informację o śmierci. No dobrze, teraz Sej, Senat, przepraszam, a potem pan prezydent. Y, zobaczymy, co się będzie dalej działo. Na razie projekt przeszedł przez Sejm. Dziękuję pani bardzo, pani bardzo mecenas, dziękuję. za rozmowę. Katarzyna Topczewska z nami w Polskim Radiu 24. Dziękuję też państwu za wspólny czas. O, bardzo intensywnie y, dzisiaj było. Jak żyć? No normalnie cieszyć się słoneczkiem. Na razie pogodną aurą. Życzymy Państwu tego i piątkowego oddechu także życzymy. O 12, czyli w południe w polskim radiu 24 suma wydarzeń Dorotowej Talczyk już zmierza do Państwa.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 Reklamie. Autopromocja. Syria, Bachmut i Marsz Sprawiedliwości. Tortury, zbrodnie na ludności cywilnej i pobór wśród kryminalistów. Skąd wzięła się grupa Wagnera? Jak tworzył się jej mit w rosyjskim społeczeństwie? O jej tajemnicach i czarnych kartach w najbliższej turbo historii porozmawiamy ze Stanisławem Sadkiewiczem. byłym specjalsem i autorem książki, muzykanci, nieopowiedziana historia grupy Wagnera. Już dziś, godzina 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam. Autopromocja